Rozdział 32. aniołowie mówią pod wpływem Ducha Świętego, ludzie potrzebują się modlić. A teraz, moi ukochani bracia, przypuszczam, że zastanawiacie się nad tym, co powinniście czynić, gdy weszliście już na tę drogę. Dlaczego zastanawiacie się nad tym? Czyż nie pamiętacie, jak powiedziałem wam, że otrzymawszy Ducha Świętego, będziecie mogli mówić językiem aniołów? I jak moglibyście mówić językiem aniołów, jeśli nie pod wpływem Ducha Świętego? Aniołowie mówią pod wpływem Ducha Świętego. Ich słowa są więc słowami Chrystusa. Dlatego powiedziałem wam, napawajcie się słowami Chrystusa, bo słowa Chrystusa wyjawią wam wszystko, co macie czynić. Jeśli tego, co powiedziałem, nie rozumiecie, dzieje się tak, ponieważ nie pytacie ani też nie kołaczecie, dlatego nie jesteście wyprowadzeni na światło i będziecie musieli zginąć w ciemności. Oto powtarzam wam, że jeśli wejdziecie na tę drogę i otrzymacie Ducha Świętego, Duch Święty objawi wam wszystko, co macie czynić. Jest to nauką Chrystusa i więcej nie będzie dane, aż objawi się On wam w ciele. I gdy objawi się wam w ciele Będziecie przestrzegać tego, co wam powiem I ja, Nefi, nie mogę powiedzieć więcej Duch powstrzymuje mnie od tego I pozostaje mi smucić się z powodu niewiary Niegodziwości, niewiedzy i hardości ludzi Bo nie chcą oni dążyć do zdobycia wiedzy Ani nie pragną większego zrozumienia Gdy jest im to dane w prostocie Nawet tak jasno, jak jasne może być słowo Moi ukochani bracia Widzę, że jeszcze się w sercu zastanawiacie i martwi mnie, że muszę wam to powiedzieć. Oto, jeśli słuchalibyście ducha, który poucza człowieka, aby się modlił, wiedzielibyście, że potrzebujecie się modlić. Ale zły duch nie poucza człowieka, by się modlił, lecz że nie potrzebuje tego czynić. Ale ja Wam mówię, że potrzebujecie się zawsze modlić i nie ustawać. Zanim dokonacie czegokolwiek dla Pana, powinniście przede wszystkim modlić się do Ojca w imię Chrystusa, aby uświęcił Wasze działanie, aby to, czego dokonacie, było dla dobra Waszej duszy.